Aż żal, że ten utwór się kończy, Royal Blood, where are you now? 17 minut pozostało do godziny 22, wysłuchacie alternatywnego kulturatora na antenie Radia Sfera, w którym przyszła pora na kolejny blok tematyczny. Punch Czyli oczywiście YouTube, jeden z moich ulubionych bloków tematycznych i jedno z moich ulubionych miejsc w internecie, w którym spędzam zdecydowanie za dużo czasu. Może nie powinnam się przyznawać, bo wyjdzie na to, że nie mam życia. No trudno, wydało się, moi drodzy, co zrobić. W każdym razie wracamy do tematu, który poruszałyśmy już tydzień temu, czyli do... Wywiadu pana... dla BBC. Tak jest, profesor Robert Kelly, dobrze mówię, um, który podczas udzielania wywiadu, um, a właściwie udzielania komentarza, można by powiedzieć, um, odnośnie do Korei Południowej, um, no i jakby ciekawie się tam zadziało, bo jego dzieci weszły do tego pokoju. Um, I nagle wszyscy myśleli, że wbiegła niania, która te dzieci po prostu zgarnęła. Później um, profesor Robert Kelly postanowił, że no nie, trzeba jakoś to wyjaśnić. Zamieścił w sieci sprostowanie, gdzie na filmiku sobie siedzi właśnie ze swoją, jak się okazało później, żoną i z dwójką dzieci. No i wytłumaczył, o co właściwie chodziło. Nie przeszkodziło to oczywiście internautom stworzyć mnóstwo... Przeróbek? Przeróbek, dziękuję. Proszę Brakowało bardzo. mi tego słowa. Nie przeszkodziło im to. Myślę, że jeszcze trochę czasu musi upłynąć, żeby zapomnieć o tej sprawie. Zdecydowanie tak. Nawet na kanale Jono Ben pojawił się film, jak kobieta poradziłaby sobie w tej sytuacji, gdyby to kobieta udzielała, gdyby to matka właściwie udzielała wywiadu właśnie w BBC i gdyby to jej dzieci weszły do pomieszczenia. No więc to jest pierwsza rzecz, którą znalazłyśmy na YouTubie. Druga zdecydowanie jest ciekawsza i od razu przykuła naszą uwagę, jak tylko zobaczyłyśmy tytuł filmu, bo jest on trochę clickbaitowy, a brzmi on Help, Help, Polish Boy Wanted. No i o co chodzi? O co chodzi? Chodzi o to, że mamy tutaj e, dziewczynę, która po czterech miesiącach e, rozpoczęła poszukiwania. Zapamiętajcie to, po czterech miesiącach. <śmiech> to to jest, jest kluczowa, to jest bardzo istotne. Która po czterech miesiącach rozpoczęła poszukiwania chłopaka, którego poznała na koncercie. Tak jej się spodobał, tak dobrze jej się z nim rozmawiała. Był taki ładny. Był taki przystojny, taki słodki, taki inteligentny, że od razu... I miał białe trampki. <głosy> To jest kluczowa informacja, bo dzięki temu ona będzie w stanie go znaleźć, bo przecież ilu mamy Wojtków w Warszawie, którzy mają białe tamki? Wodków, Wotków. Wotków, Woteków właściwie, tak. <grym> bo jako, że nie jest to Polka, to jest e, prawdopodobnie dziewczyna ze Stanów, e, wygląda na jakąś Filipinkę, powiedziałabym. E, no i ona nie, nie jest w stanie wypowiedzieć tego imienia poprawnie, więc mówi, że to jest Wotek, e, więc tak, to już jest zabawne. No więc szuka tego swojego Woteka w białych ramkach. Nie, znowu się zaczynasz. My, my przepraszamy, ale dla nas Zwłaszcza po przeczytaniu komentarzy internautów, to jest strasznie tak, śmieszna tak. sytuacja. Bo początkowo myśli, myślałyśmy sobie super. No w dobra, w ogóle... dziewczyna szuka faceta, może wielka miłość, o, tak zgubiła, zgubiła go na koncercie, nie wymienili się numerami. No tak, natomiast jeżeli poczyta się komentarze, to trochę inaczej się patrzy Internauci na ten... jak zwykle nie, za, nie zawodzą. <śmiech> Przede wszystkim jest tam w ogóle tysiąc komentarzy od Polaków na zasadzie o, ja nie jestem Wojtek, jestem Andrzej, czy się nadam? <śmiech> Mamko, mam kolegę Andrzeja, tak, czy... Tak, czy on też się nada. Tego typu sprawy. Albo ja nie mam na imię Wojtek, ale mogę być Wojtkiem. Tego typu rzeczy też się tam pojawiają. No ale jakby niektórzy uczepili się tych czterech miesięcy. Uczepili się tego, że dziewczyna dopiero po czterech miesiącach od koncertu wrzuca taki film i szuka tego swojego wymarzonego Wojtka. I pojawiły się takie głosy, że może szuka po prostu ojca dziecka. I mm -hmm. tu jest plot twist. Mm -hmm. I tu jest duży plot twist, moi drodzy, bo teraz biedny Wojtek nie wie, czy dziewczyna go kocha, C <laughs> czy chce go naciągnąć na alimenty. <laughs> no, dylemat życia. Do tego te cztery miesiące, o których wspominałyśmy, miały są się kluczowe. okazać kluczowymi. Tak, zgadza się. W każdym razie, jeżeli dziewczyna faktycznie szuka po prostu Wojtka, dlatego że, no nie wiem, zdała sobie sprawę z tego, że to jest miłość i życia, to jakby ja ją kibicujemy. Tak, zgadza się, kibicujemy. Jest też masa głosów, która mówi, że to jest fake, że ona po prostu czyta z kartki, bo często patrzy w dół, jakby poza kamerę. Ym, I że to jest fake, że tak naprawdę to jest zrobione tylko po to, żeby jej kanał dostał y, busta. No bo w tej chwili ma ona ponad 5 tysięcy subskrypcji, ym, a samo wideo y, ma, bo ja nie umiem w liczby, ponad milion, prawda? 100 tysięcy wyświetleń. Y dwadzieścia 728 wyświetleń. Dziękuję. Dziękuję. Tak, jak mi ktoś już podpowie, to, to umiem. I to jest w ogóle numer jeden w zakładce trending na YouTubie, no więc nie mogłyśmy o tym nie powiedzieć. A jakby no, clickbaitowość tego tytułu, czyli to, że umieszczamy w tytule coś jakby takiego, że każdy musi kliknąć. No, no, no jakby nie mogło się nie udać. Myślę, że na tym zakończymy nasz blog tematyczny dotyczący YouTube'a. Oczywiście na przyszły tydzień również że jakieś super tutaj filmiki dla was przygotujemy i do każdego Wojtka w Białych Trampkach z <głos> <głos> dziewczyna was szuka, czy ciebie szuka tego jednego <głos> ale myślę, że będzie miała problem bo jakby no, charakterystyka Wojtka jest bardzo mało charakterystyczna <głos> przepraszam myślę, że ona będzie wiedziała doskonale o kogo chodzi i on też, może <głos> Andrzej Breezeblocks 12 minut zostało do godziny 22 właściwie już 11